Wiedza pozorna. Jako jedno z najważniejszych osiągnięć transformacji ostatnich lat, dość powszechnie wymienia się wzrost liczby absolwentów wyższych uczelni. Wzrost odpowiednich wskaźników widać także wśród szkół średnich i policealnych, Czy to oznacza, że kultura intelektualna rodaków jest wyższa? Cyceron twierdził, że duszę ludzką trzeba oprawiać na podobieństwo Ziemi. Stąd rzymska kultura animi polegała na dopełnieniu natury, czyli uszlachetnieniu człowieka poprzez usprawnienie rozumu, woli i popędów. Taką kulturę duchową osiągano poprzez kształtowanie cnót i rozwijanie sprawności umysłowych, przede wszystkim w ramach siedmiu sztuk wyzwolonych. Od tamtego czasu sporo się zmieniło. Współczesna kultura ogólna, czyli ta dopełniająca naturę, poza wychowywaniem domowym obejmuje głównie wiadomości wyniesione ze szkoły i z mediów. Przy tym szkoła nie daje już wykształcenia w sensie klasycznym. Po przejściu kursu szkolnego w głowach większości młodzieży pozostają niezbyt usystematyzowane wiadomości z zakresu nauk przyrodniczych, humanistycznych i przedmiotów zawodowych. Ważnym elementem nowoczesnej pajdei jest tak zwana popkultura. W skład której wchodzą ciekawostki obyczajowe, wiadomości sportowe, znajomość najnowszych przebojów muzyki rozrywkowej, treści scenariuszy seriali telewizyjnych i tym podobnie. Już przed laty Margaret Mead pisała, iż współczesne społeczeństwa dzięki mediom zmniejszyły różnicę intelektualną między dziećmi a Dorosłymi. Rodzice i ich pociechy zasiadają wspólnie każdego wieczora przed telewizorem. Żyją tymi samymi problemami, przeżywając dylematy tych samych bohaterów filmowych seriali. W rezultacie z czasem zacierają się różnice intelektualne między nimi. Efektem takiej edukacji jest niemożność zrozumienia otaczającej rzeczywistości. Niejednemu magistrowi, bowiem świat jawi się jako nieposkładana mozaika. Nie zna on tak naprawdę przyczyn powstawania idei rządzących życiem społecznym. Nie jest także świadomy ich konsekwencji. Skutkiem czego nie jest zdolny do sformułowania niezależnego sądu w danej sprawie, a jedynie opiera się na zasłyszanych sloganach, uznając je za swoje. Brak Samodzielnego myślenia sprawia, że ślizga się po powierzchni problemów, nie potrafiąc docierać do istoty rzeczy. I nie chodzi tu tylko o umiejętności sprawdzane przez badania OECD, PISA, czyli rozumienie tekstu, myślenie matematyczne i naukowe. Młody człowiek, który nawet teoretycznie posiada pewne umiejętności logicznego wnioskowania, nie będzie w stanie dotrzeć do przyczyn zjawisk społecznych czy trafnie rozwiązać podstawowe dylematy moralne, gdy szkoła nie wyposaża go w mądrość w rozumieniu klasycznym. Nowoczesna, szkolno-medialna paideja rezygnuje też z przekazywania prawdy na rzecz pakietu informacji do wyboru. Można to przyrównać do sytuacji, w której wykładowca w szkole wojskowej uczy słuchaczy budowę różnych typów materiałów wybuchowych, lecz nie wskazuje, jak je rozbrajać. Tak naprawdę nie jest istotne, że w materiale wybuchowym umieszczono pięć kabelków w różnych kolorach. Dla sapera ważne jest, który kabelek odłączyć, by nie nastąpił wybuch. Dla młodego człowieka również istotnym jest, który z prezentowanych mu w szkole poglądów jest prawdziwy, który nie zmarnuje mu życia, a który może zaprowadzić w ślepą uliczkę. W końcu sposób myślenia dzisiejszych absolwentów nastawiony jest również na chorobliwy praktycyzm. Filozofowie wychowania niekiedy używają terminu intelekt partykularny. Nie chodzi tylko o tendencję do poszukiwania wyłącznie informacji mających charakter stricte zawodowy i bagatelizowanie tzw. wiedzy ogólnej, ale o sprowadzanie niemal wszystkiego do płytkiego praktycyzmu. Przykładem mogą być informacje czerpane z mediów, które mają za zadanie nie tyle zrozumieć rzeczywistość, co pomóc podtrzymywać konwersację w gronie znajomych, świadczącą o intelektualnym poziomie, wykształceniu i byciu na bieżąco. Oczywiście w cudzysłowie. Brak mądrości w klasycznym rozumieniu plus bełkot informacyjny oraz płytki praktycyzm prowadzą do upowszechnienia się zjawiska wiedzy pozornej. W wielu przypadkach posiadana wiedza jest infantylna i prymitywnie praktyczna. Jeśli zaś już ktoś ma wyższe ambicje intelektualne, to brak punktów orientujących sprawia, że może zostać co najwyżej sprawnym żonglerem idei, porażonym intelektualnym daltonizmem, nieumiejącym rozpoznać prawdy od fałszu, dobra od zła. Lekarstwem na poszerzenie się syndromu wiedzy pozornej jest powrót do ideałów kształcenia klasycznego. Przekazanie młodemu pokoleniu całego dorobku kultury grecko-łacińskiej i później chrześcijańskiej przysposobiło do dogłębnego zrozumienia rzeczywistości poprzez przekazywanie pewnych klasycznych kodów kulturowych w ramach określonych kontekstów religijnych, etycznych, politycznych. W przeciwnym razie nie wyjdziemy poza wiedzę pozorną. Dziękuję, mówił Dariusz Zalewski.